Przeczytam porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzecie zaproszenie projektów uchwał w sprawach a odmowy zatwierdzenia kary na zbiorowego God. Uh -huh. saying